Wibracja z to jestem zakorzeniony w Ziemi. Im bardziej jesteś związany z Ziemią, tym większym źródłem światła możesz się stać. Wzmacnianie wibracji może dać Ci poczucie przepływania w inny wymiar, pomimo to unosisz energię tylko tego wymiaru, w którym się znajdujesz. Nie odrywaj się od Matki Ziemi. W ten sposób przekażesz wsparcie innym, będącym tak jak ty w tej uzdrawiającej podróży. Wibracja na dziś Jestem zakorzeniony w ziemi. Moje światło jest połączone z sercem ziemi. Jestem wdzięczny, że mogę tu być. Podziel się wibracją u ziemi. Nie pomagam mi stać się wspanialszym światłem dla świata.